List pierwszy świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do przychodniów rozproszonych w poncie, w Galacji, w Kapadocji, w Azji i w Bityni, wybranych według przejrzenia Boga Ojca przez poświęcenie ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwi Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech się Wam rozmnoży. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez powstanie Jezusa Chrystusa z umarłych. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteśmy przez wiarę ku zbawieniu, które zgotowane jest, aby było objawione czasu ostatecznego. Dlatego weselcie się, choć teraz na krótko zasmuceni bywacie i w rozmaitych pokusach jesteście. Aby doświadczona wiara wasza, daleko droższa od złota znikomego, choćby i w ogniu wypróbowanego, okazała się ku chwale i czci i sławie w objawieniu Jezusa Chrystusa, którego choć nie znaliście, miłujecie, a teraz nie widząc Go, ale wierząc w Niego, weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary swojej zbawienie duszy, o którym to zbawieniu wywiadywali się i badali prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który świadczył o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o następnej chwale, którym objawione było, że nie dla siebie samych, ale dla nas pełnili usługę w tym, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam opowiadali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na co pragną patrzeć aniołowie. Przetoż przepasawszy biodra myśli swojej i trzeźwymi będąc, doskonało miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana jest w objawieniu Jezusa Chrystusa. Jako posłuszne dzieci nie stosujcie się do przeszłych porządliwości, jakie były w nieświadomości waszej, ale na wzór świętego, który was powołał, bądźcie i sami świętymi we wszelkim postępowaniu, bo napisano, świętymi bądźcie, bo ja święty. I jeżeli nazywacie Ojcem Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynku Jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem wykupieni jesteście od marnego postępowania waszego, przekazanego przez ojców, ale drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i niepokalanego, przeznaczonego przed założeniem świata, a objawionego czasów ostatecznych z powodu was, którzy przezeń wierzycie w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, aby wiara i nadzieja wasza była w Bogu. Oczyściwszy dusze swoje przez posłuszeństwo dla prawdy, przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, z czystego serca jedni drugich miłujcie gorąco. Odrodzeni będąc nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego przez Słowo Boże żywe i trwające na wieki, bo wszelkie ciało jest jak trawa, i wszelka chwała człowieka, jak kwiat trawy. Uwiędła trawa, i kwiat jej opadł. Ale słowo Pańskie trwa na wieki. A jest to słowo, które Wam jest zwiastowane. Pierwszy Piotra, rozdział drugi. Przetoż odrzuciwszy wszelką złość, i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę. Jak nowonarodzone niemowlęta, szczerego, rozumnego mleka pożądajcie, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, jeśli tylko skosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan. Przystępując do niego, do kamienia żywego przez ludzi wprawdzie odrzuconego, ale od Boga wybranego, kosztownego, i wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. A przetoż mówi pismo, oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, i kosztowny, a kto weń uwierzy, nie będzie pohańbiony. Dla was tedy, wierzących jest kosztownością, ale dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący i który się stał kamieniem węgielnym, jest kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia, o który się potykają niewierzący słowu, na co też są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem pozyskanym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku cudnej swojej światłości, którzy niegdyś byliście nie ludem, ale teraz ludem Bożym, którzy niegdyś nie dostąpiliście miłosierdzia, ale teraz miłosierdzia dostąpiliście. Najmilsi, proszę Was jako przychodniów i gości, abyście się wstrzymywali od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy, wiodąc dobre życie między poganami, aby ci, którzy Was obmawiają jak złoczyńców, przyjrzawszy się Waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcież wtedy ulegli wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, czy to królowi jako najwyższemu, czy to namiestnikom jako od Niego posłanym dla karania przestępców i nagradzania dobrze czyniących. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta nieznajomości głupich ludzi, jako wolni i to nie jak ci, którzy używają swobody za osłonę zła, ale jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braterstwo miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy, bądźcie ulegli ze wszelką bojaźnią Panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaską, jeśli kto przez sumienie dla Boga ponosi utrapienie, cierpiąc niesprawiedliwie, bo cóż za chluba, jeśli znosicie, gdy was biją za przestępstwa ale jeśli znosicie cierpiąc za dobre uczynki, to jest łaską u Boga. Albowiem na to powołani jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za was, zostawiwszy wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego, który grzechu nie popełnił i nie znaleziono zdrady w ustach Jego, który, gdy mu złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał temu, który sprawiedliwie sądzi który grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Jego sińce uleczyły was, albowiem byliście jak owce błądzące, a teraz jesteście nawróceni do pasterza i wodza dusz waszych. Pierwszy Piotra, rozdział trzeci. Podobnież i żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby jeśli, którzy są nieposłuszni słowu, przez postępowanie rząd swoich, bez słowa pozyskani byli, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. A ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie włosów, obwieszanie się złotem, strojenie się w szaty, ale ukryty człowiek serca w nieskazitelności łagodnego i cichego ducha, co jest drogie w obliczu Boga. Albowiem tak niegdyś święte niewiasty mające ufność w Bogu zdobiły siebie, będąc uległe mężom swoim. Tak Sara była uległa Abrahamowi, nazywając go Panem, której wy stałyście się córkami, kiedy dobrze czynicie i nie lękacie się żadnego postrachu. Podobnie mężowie, żyjcie z nimi rozsądnie, okazując poszanowanie jako słabszemu naczyniu niewieściemu, jako wspólnie z nimi dziedzice łaski żywota, aby nie było przeszkody w modlitwach waszych. A na koniec wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, cierpiący, braterską miłością przejęci, miłosierni i uprzejmi, nie oddając złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławiąc, gdyż wiecie, żeście na to powołani, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. Albowiem kto chce miłować życie i oglądać dni dobre, niech powściągnie język swój od złego, a usta swoje od mówienia zdrady. Niech się odwróci od złego i czyni dobre, niech szuka pokoju i dąży do niego. Albowiem oczy pańskie są zwrócone na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe rzeczy. I któż zrobi wam co złego, jeśli będziecie naśladowcami dobrego? Ale chociażbyście mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie lękajcie się więc gruźb ich i nie twórzcie się. Ale Pana Boga poświęcajcie w sercach swoich, a bądźcie zawsze gotowi do obrony przed każdym, który by żądał od was wytłumaczenia się z waszej nadziei, dać odpowiedź z łagodnością i bojaźnią. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają was jako złoczyńców, byli pohańbieni, ci, którzy ganią wasz dobry żywot w Chrystusie. Albowiem lepiej, jeżeli taka wola Boża, cierpieć za dobre uczynki niż za złe. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywieść do Boga, będąc zabity w ciele, a ożywiony duchem którym poszedłszy opowiadał nawet duchom zamkniętym w więzieniu, którzy niegdyś nieposłuszni byli, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była Arka, w której niewiele, to jest osiem dusz, ocalało wśród wody. Ona jest obrazem chrztu nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez prośbę do Boga o dobre sumienie. Zbawia nas teraz przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa który wstąpiwszy na niebiosa jest po prawicy Bożej i Jemu poddani zostali aniołowie i władze i moce. Pierwszy Piotra, rozdział czwarty. Ponieważ wtedy Chrystus ucierpiał za nas ciałem, to i wy tą myślą się uzbrójcie, bo ten, który ucierpiał w ciele, przestał grzeszyć. Aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla ludzkich porządliwości, ale dla woli Bożej, Albowiem dosyć nam, że w minionym czasie życia pełniliśmy wolę pogan, oddając się rozpuście, porządliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. Dlatego też dziwią się, że wy nie schodzicie się razem z nimi na taką brudną rozpustę i oczerniają was. Ci zdadzą sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Dlatego bowiem i umarłym opowiadano Ewangelię, aby sądzeni byli jak ludzie w ciele, ale żyli jednak w duchu po Bożemu. A zbliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i czujni, abyście mogli się modlić. A nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. Gościnnymi bądźcie jedni ku drugim bez szemrania. Każdy... Tym darem, jaki otrzymał, niech służy jeden drugiemu, jak dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jako Słowo Boże. Jeśli kto posługuje, niech to czyni według siły, jaką Bóg daje. Aby we wszystkim wielbiony był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała i władza na wieki wieków. Amen. Najmilsi, niech wam nie będzie rzeczą dziwną, ten ogień, który jest między wami, który na was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, jakby was spotkało co niezwykłego. Ale podług tego, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i przy objawieniu chwały Jego z weselem się radowali. Jeśli was znieważają dla imienia chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały i Duch Boży spoczywa na was, u nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje. Ale nikt z was niech nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo wtrącający się w cudze rzeczy. Lecz jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, owszem niech chwali Boga za to. Albowiem czas jest, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Jeżeli zaś zaczyna się od nas, jakiż będzie koniec tych, co są nieposłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy ledwie zbawiony będzie, bezbożny i grzeszny gdzież się znajdą? Przetoż i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niechaj jemu jako wiernemu Stworzycielowi poruczają dusze swoje dobrze czyniąc. Pierwszy Piotra, rozdział piąty starszych waszych proszę ja, współstarszy i świadek cierpień chrystusowych i uczestnik chwały, która ma być objawiona. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie z przymusu, lecz chętnie, i nie dla brzydkiego zysku, lecz czystego serca, i nie jako panujący nad dziedzictwem pańskim, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się okaże najwyższy pasterz, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. Podobnież młodsi, bądźcie ulegli starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie ulegli. Przyobleczcie się w pokorę, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Uniżajcie się wtedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Zrzućcie nań wszystkie swoje troski, gdyż On ma o was staranie. Trzeźwymi bądźcie, Czuwajcie, albowiem przeciwnik wasz, diabeł, chodzi do koła jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Temu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, wiedząc, że takie same cierpienia ponoszą bracia wasi na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który nas powołał do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, ten niech was, gdy przez krótki czas cierpicie, doskonałymi uczyni, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu niech będzie chwała i władza na wieki wieków. Amen. Krótko napisałem do was przez Sylwana, wiernego jak sądzę brata, napominając i zaświadczając, że to jest prawdziwa łaska Boża, w której trwajcie. Pozdrawia was współwybrany zbór w Babilonie i Marek, syn mój. Pozdrówcie jedni drugich pocałowaniem miłości. Pokój niech będzie wam wszystkim, którzyście w Chrystusie Jezusie. Amen. List drugi świętego Piotra Apostoła, rozdział pierwszy. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy z nami równie drogą wiarę otrzymali przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się Wam rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Boża moc darowała nam wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez chwałę i cnotę. Przez które nam darował największe i drogie obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą porządliwość. Dlatego właśnie, dokładając wszelkiego starania, okazujcie w wierze swojej cnotę, w cnocie roztropność, w roztropności powściągliwość, w powściągliwości wytrwałość, w wytrwałości pobożność, w pobożności braterstwo, w braterstwie miłość. Albowiem, gdy to w was jest i pomnaża się, nie uczynią was one bezczynnymi i bezowocnymi dla poznania Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo w kim tego nie ma, ten jest ślepy, krótkowidzący i zapomniał o oczyszczeniu się z dawnych grzechów swoich. Przetoż, bracia, tym więcej starajcie się, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, albowiem to czyniąc nigdy się nie potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane będzie wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać Wam te sprawy, chociaż to wiecie i utwierdzeni jesteście w teraźniejszej prawdzie. Uważam zaś za rzecz słuszną, póki jestem w tym ciele, pobudzać Was przez przypominanie. Wiedząc, że prędko przyjdzie mi rozstać się z życiem, jak mi Pan nasz Jezus Chrystus objawił, a starać się będę, abyście i po odejściu moim zawsze mieli to w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie wymyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały doszedł taki głos. Ten jest Syn mój miły, w którym mi się upodobało. A głos ten pochodził z nieba, myśmy słyszeli, gdy razem z nim byliśmy na Górze Świętej. A tym mocniejsze jest dla nas słowo prorockie i wy dobrze czynicie, że zwracacie uwagę na nie, jako na pochodnię świecącą w ciemnym miejscu, dopóki nie zaświta dzień i nie wzejdzie jutrzenka w sercach waszych. Wiedząc to przede wszystkim, że żadne proroctwo pisma nie dzieje się z własnego wykładu, albowiem nigdy z woli ludzkiej nie było przyniesione proroctwo, ale wiedzeni przez Ducha Świętego mówili święci Boży ludzie. Drugi Piotra, rozdział drugi. Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jak i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne herezje i zapierając się Pana, który ich odkupił, ściągną sami na siebie prędko zgubę a wielu pójdzie za ich rozpustą, z powodu których droga prawdy na bluźnierstwo wystawiona będzie i przez chciwość pięknymi słówkami kupią was sobie, których od dawna czeka potępienie i zguba ich nie drzemie. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła oddał w łańcuchy ciemności, aby byli zachowani na sąd i jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako jednego z ośmiu noego kaznodzieję sprawiedliwości zachował, zesławszy potop na świat bezbożnych i jeżeli miasta Sodomę i Gomorę obrócił w popiół i skazał na zagładę, wystawiając przykład dla przyszłych bezbożników, natomiast wyrwał sprawiedliwego lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, albowiem ten sprawiedliwy mieszkając między nimi widząc i słysząc bezbożne ich uczynki, codziennie trapił sprawiedliwą duszę swoją, to wie Pan, jak wyrywać pobożnych z pokuszenia, a niesprawiedliwych zaś, jak na karę w dzień sądu zachować. A najbardziej tych, którzy oddając się niecnym porządliwościom cielesnym i pogardzają z wierzchnością, zuchwali, zarozumiali, nie lękają się bluźnić władzom, Chociaż aniołowie, będąc większymi siłą i mocą, nie przynoszą przeciwko nim przed pana bluźnierczego sądu. Ale oni, jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano, bluźnią temu, czego nie rozumieją, to też zginą jak one w zepsuciu swoim. I odniosą zapłatę niesprawiedliwości. Za rozkosz uważają dzienną rozpustę, a gdy współbiesiadują z wami, są plugastwem i hańbą, upajając się w swoich porządliwościach. Oczy mają pełne cudzołóstwa i nienasycone grzechem. Nęcą dusze słabe, mają serce wyćwiczone w kciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy prostą drogę, zbłądzili, idąc drogą Baalama, syna Bosora, który umiłował zapłatę niesprawiedliwości, ale był zawstydzony we własnej nieprawości. Nieme bydle juczne, przemówiwszy głosem ludzkim, zapobiegło nierozumnemu postępkowi proroka. Ci są źródłami bez wody, chmurami pędzonymi od wichru, dla nich zachowany mrok wiecznej ciemności. Przemawiając słowami nadętymi, a pustymi, Nęcą przez porządliwość ciała i rozpustę tych, którzy dopiero co uciekli, od wpływu tych, co żyją w błędzie. Wolność im obiecując, a sami będąc niewolnikami zepsucia, albowiem czemu ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje. Jeżeli bowiem uniknąwszy plugast świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, lecz potem znowu w nieuwikłani dają im się zwyciężyć, to dla nich ostatni stan stał się gorszym aniżeli pierwszy. Albowiem lepiej by dla nich było nie poznać drogi sprawiedliwości, niżeli poznawszy ją wrócić od podanego im rozkazania świętego. I do nich stosuje się owo prawdziwe przysłowie wraca pies do wymiotów swoich i świnia umyta dotarzania się w błocie. Drugi Piotra, rozdział trzeci. Drugi to już list piszę do was najmilsi, w którym chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa przedtem wypowiedziane przez świętych proroków i na to, co przez nas apostołów przykazał Pan i Zbawiciel, o tym przede wszystkim wiedząc, że w ostateczne dni przyjdą szydercy, postępujący według własnych swoich porządliwości i mówiący, gdzież jest obietnica przyjścia Jego, bo od czasu, jak ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia, bo umyślnie wiedzieć nie chcą, że niebiosa były od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę powstała, mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny wodą zatopiony zginął, ale teraźniejsze niebiosa i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są i odłożone dla ognia na dzień sądu zatracenia bezbożnych ludzi. A to jedno niech nie będzie dla was tajnym, najmilsi, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan tego, co obiecał, jak to niektórzy uważają za zwlekanie, ale okazuje cierpliwość względem nas, bo nie chcę, aby kto zginął, ale żeby wszyscy przyszli do upamiętania. A przyjdzie dzień Pański jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z czaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją i ziemia i dzieła na niej spłoną. Gdy więc to wszystko ma ulec zagładzie, jakimi wy być powinniście w świętym życiu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie przyjścia Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa, Ogniu stopnieją i żywioły płonące rozpłyną się, lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy Jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Przetoż najmilsi, tego oczekując, starajcie się, abyście znalezieni byli przez Niego bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienie, jak wam pisał i umiłowany brat nasz Paweł według danej mu mądrości, jak i we wszystkich swoich listach, gdzie o tym w nich mówi, są w nich niejedne rzeczy trudne do zrozumienia, które nieumiejętni i nieutwierdzeni przekręcają, jak i inne pisma, ku swemu własnemu zatraceniu. Wy wtedy, najmilsi, wiedząc o tym wcześniej, Wczeszcie się, abyście przez błąd bezbożników uwiedzeni nie wypadli z własnego utwierdzenia. Ale wzrastajcie w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i do dnia wiecznego. Amen.